4, 24 i dwudziestu. Ciekawszy nie ma, nie ma. to na To można, można. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatnie... Dajcie, słuchacze z Radio radia, jak zwykle wita was John Barry, prowadzący tą jakże zacną audycję I mam nadzieję, że mój głos jak zwykle towarzyszy wam w tej pusta apokalitycznej rzeczywistości naszej powojennej Polski Jak zwykle, jak zresztą sam mówiłem niedawno, mam trochę problemy znaczy, ogólnie przygotowujemy się, mamy różne przemarsze i tak dalej no i przygotowujemy się, ćwiczymy I czasami brakuje czasu, żeby siąść i coś do was powiedzieć Jednakże, jak sami słyszycie, teraz do was mówię, więc... Cieszcie się! Alleluja! Powstali z grobów martwi Ale chodzi głównie o to, że w końcu możecie posłuchać mojego jedwabnego głosu Na falach heteru Tak, no ale nie przedłużając... No, tak powiem coś od siebie. Na demo jest taka: wielokrotnie chyba o tym mówiłem, taka tablica ogłoszeń. I na tej tablicy ogłoszeń często spotkać można różne dziwne ogłoszenia, jak sama za I na tej tablicy ogłoszeń możemy przeczytać na przykład, że ktoś sprzeda chleb. Jakiś piekarz Tomasz, na przykład. Piekarz Tomasz sprzeda chleb lub wymieni go na jakieś inne towary, prawda? Sprzeda, no to znaczy, no wiadomo. Handel wymienny kwitnie No co, co prawda niektórzy korzystają Z jakiejś lokalnej waluty Na przykład stare polskie złote Lub jakieś złote monety Wiadomo, wszystko co ma wartość Można schandlować No i o to chodzi, że handel wymienny jest dobrą rzeczą No ale kontynuując Ten pan Tomasz Ten piekarz Tomasz Chce sprzedać chleb I na przykład za ten chleb sobie zawoła Nowe mebne, czasami jakieś naboje No cóż no i jeżeli zawoła nowe meble, to wtedy może się odezwać pan cieśla Łukasz i pan cieśla Łukasz powie Dobrze, panie piekarzu Tomaszu, oto komplet nowych mebli. Poproszę teraz 100 bochenków chleba. No i tak właśnie dąży całość, żeby się rozwijało. Pan, pan piekarz sprzedaje chleby, rozwija z siebie, swój dom rozbudowuje, dokupuje nowe meble. Pan cieśla ma... Co zjeść, jego rodzina nie głoduje Kupuje sobie meble, tworzy nowe No i w ten sposób rozwija się gospodarka No i nasze dzieci nie głodują, wszyscy się cieszą No i miasta się rozwijają Jak wiadomo, powoli całość staje na nogi O ile można powiedzieć, że staje na nogi I tak właśnie dzięki temu Możemy powiedzieć, że coraz lepiej jest u nas Coraz lepiej Już przez ten rok prowadzenia audycji O, rok, już półtora półtora roku jestem z wami i właśnie widać progres, pomimo tego, że był pewien problem z powodu braku żywności, no ale to pewnie pamiętacie te, te czasy, kiedy na południu płonęły całe zbo... wszystkie zboża i tak dalej ale na szczęście już się poprawiło no właśnie, poprawiło się na swój sposób To zresztą sami widzicie Jakieś dziwne opady z nieba mamy. Co chwilę jakiś biały puch pokrywa co coś yyy, dziadosko. Samo to, że teraz mówiąc do was Jestem ubrany trochę grubiej No i widzę na czarnej w gąbce mojego mikrofonu Jak tak właśnie sobie chuchnę, Białą parę wydobywającą się z moich ust Co oznacza, że nie jest chyba jednak za ciepło ale to nie jest problem, prawda? Zwierzęta żyją, nikomu się nic nie dzieje. Jak ktoś ma katar, no to mówiłem już kiedyś, co trzeba zrobić. Kwestia jest tylko taka. Przystosować się do nowych warunków. No, to są, powiedzmy, dobre jakieś dobre omeny. czy cudzysłowie omeny. No bo jeżeli tak było dawniej, a przez długi, długi okres to zostało odrzucone przez naturę, w jakiś sposób przez tą wojnę, że cała natura, cały klimat są szalały jak porypany Zaczęło się różne dziwne rzeczy pieprzyć I teraz nagle mamy nawrót tego, co się działo dawniej To jest bardzo dobrze, chyba, prawda? Nie wiem, nie jestem w stanie wyjaśnić tego Ale chyba tak No, A tak więc cieszmy się, że wszystko wraca do normy No właśnie, to chyba dobrze, że postapokalipsa powoli przemija I możemy wkroczyć w nową erę tak, tylko trzeba się zastanowić No właśnie W którym kierunku zmierzamy? Może zacznijmy od tego, że zastanowimy się Czy taki handel jest opłacalny No bo dobra Mamy ludzi, którzy zajmują się wydobywaniem, wykopywaniem i, i różn... No i ogólnie eksploracją różnych opuszczonych terenów sprzed lat Mamy te bazy wojskowe, mamy jakieś opuszczone budynki Gdzie jeszcze skażenie radioaktywne jest no i trzeba się zastanowić, czy warto, czy warto czasami zapłacić nadmierną ilość swoich funduszy, wydać się na przykład na kromkę chleba albo na bohatę chleba, gdy ktoś od nas zawoła w pewnej chwili, że chce od nas na przykład nasz pistolet, pistolet za chleb. Hmm, ciężka decyzja, prawda? Oczywiście, znaczy no, decyzja będzie bardzo prosta dla osoby, która nie jadła od tygodnia, prawda? Tylko trzeba się zastanowić, czy opłaca się wymienić pistolet, do którego może jeszcze mamy amunicję dzięki któremu będziemy mogli w przyszłości jeszcze zapolować się na zwierzynę, którą upieczemy nad ogniskiem na to z jakiegoś czura nawet skopać, nie, znaleźć jakieś coś, co do, do żywienia zdobyć później amunicję, jeżeli jej nawet nie mamy i ustrzelić takiego na przykład biednego małego króliczka zajączka, czy co tam nam wyskoczy. Oczywiście, jeżeli tych zajączków będzie za dużo, to nas jedzą, ale nad no, no, tym się nie zastanawiajmy, prawda? Z woli bożej, czy jak to tam mawiają, można powiedzieć, że nadmiar zajączków też może być korzystny. Jeżeli będziemy mieli sieci, możemy je złapać, później je schandlować, zmnożyć, no i gospodarka będzie kwitła. Nazwijmy tą audycję, ten fragment audycji gospodarczym... Hmm... Gospodarcze 5 minut Jana Berrego. No właśnie. A propos jeszcze gospodarki takich różnych pierdół. Ostatnio zadzwonili do mnie sprzedawcy jakichś dziwnych... Zadzwonili. Przez się Skontaktowali ze mną ludzie. Jakaś kobieta do mnie mówi Halo, John Berry, prze Przepraszam, powiedział inaczej. Halo, Jan Bury? Ja mówię, nie, nie Jan Burry, Jan i mam nadzieję, że będziecie pamiętać, nie jestem Jan Burry, nazywam się Jan Berry i tak jest właśnie. Jan Burry, Jan Burry to taki jeden skurwiel, no ale o skurwielach nie gadamy, znaczy czasami gadamy, ale skurwieli należy eliminować, prawda? Rozniechać czołgami, czy tam wyruchać słoniami, kwestia sporna. Tak jeden bardzo o tym śpiewa, bo dobra i ważne. Co to są słonie? O tym może kiedyś porozmawiamy też Słonie są takimi ciekawymi zwierzętami A nie o tym miałem mówić Mieliśmy rozmawiać o tym Czy warto wydać czasami kr Za kromkę chleba ostatni pistolet No chyba, że mamy dwa To wiadomo, to też nie ma się co zastanawiać Chociaż kwestia sporna Czy opłaca się? Zależy, to jest właśnie ten moment Kiedy się zastanawiamy Czy jeżeli mamy amunicję To czy czasami nie możemy go strzelić co prawda nie jest to najlepszy wybór, ponieważ to jest handlarz. A do handlarzy raczej się nie powinno strzelać, bo oni właśnie dzięki, jakby to nie powiedzieć, działalności pomagają temu światu powstać z kolan, czy tam z klęczek, czy tam z upadku. No i ci handlarze to choćby byli wielkimi skurwielami i chcieli za kawałek jakiejś mielonki, która ma sama w sobie radioaktywność na poziomie grudki uranu. Dajemy na to zapas wody, litr. Macie ten litr wody, a dawno nic nie jedliście. Co prawda możecie sobie rozmoczyć jakieś liście i ugotować zupę. No ale czasami będzie można nasz kawałek bochenek chleba za to wymienić. I trzeba się wtedy zastanowić, czy opłacać tak zrobić. Oczywiście, handel ma to do siebie, że zawsze się opłaca handlować. Tylko pytanie teraz. Czy jesteście na tyle odpowiednimi osobami gotowymi do handlu, że będziecie potrafili postawić ząbki i zacząć się targować? No właśnie. Jeżeli tego nie potraficie, to polecam czasami po prostu stwierdzić a mam cię, panie handlarzu, gdzieś, idę gdzie indziej. No właśnie. I dzięki temu ceny będą niższe. Wiadomo, to już jest pierwszy krok, żeby zacząć się targować, nauczyć się targować. No właśnie, targować się jak panowie... Z konkurencyjnego radia, aj, waj, rabini, tam inni panowie, ale to nie jest ważne, prawda? Należy ich eksterminować albo nawet nie. Kwestia jest tylko taka, że tylko nie wchodzili na drogę. No, i właśnie ci panowie mogą was, możecie czasem posłuchać ich audycji. Bardzo ładnie pokazują, jak należy się targować. Bo często na antenę dzwonią do nich ludzie, że chcą im coś sprzedać, a oni mówią: nie, nie, nie, nie, nie. nie. Panie Icech, tu należy dobrze sobie handlować, tu trzeba się dobrze komunikować i za pana kopiełkę wezmę tylko, dajmy na to, cztery steampaki może pańską żonę. No cóż, zwrodnialcy! taką brzydką. Eee. No ale właśnie o to chodzi, że trzeba się targować, trzeba rozmawiać, aby obniżyć cenę, zastosować pewne praktyki. Ja tego nie będę wam przedstawiał, bo jestem w tym mało kompetentny. Rzekłbym wręcz, że ja staram się jak najmniej targować, bo nie umiem i jednak często się kuszę, żeby zamiast tego dać kupisę robić. Ale to jest raczej niewielki pożytek taki dla społeczeństwa, gdy muszę wydać dużą ilość amunicji tylko po to, żeby kupić sobie coś, czego nie mam. A mam na to akurat ochotę. Trzyjście o czekoladzie? Wiecie, to z czekolada. Prawdziwą czekoladę, taką jeszcze przed wojną. Mm. Warte każdej ceny. Ale to właśnie. Czasem niektórych stać, żeby sobie załatwić jakiś kawałek rzeczy niedostępnej dla innych. Pierwsze, co możecie zrobić, żeby zacząć się targować, to jest powiedzenie temu panu, e, mam gdzie w dupie, spieprzam stąd. No i gdy, zacznie, gdy się już odwrócicie i zaczniecie odchodzić, on zapewne stwierdzi Ej, ej, poczekaj, może się dogadamy A wy stwierdzicie, no dobra, połowa tej ceny i dochodzimy do jakiegoś konsensusu No właśnie, czyli na przykład za wasz pistolet dostaniecie już dwa bochenki, a nie jeden Albo jakoś inaczej się jeszcze to uda rozegrać, na przykład za samą amunicję do tego pistoletu Zostawicie sobie jedną sztukę amunicji i będziecie mogli zapolować. No właśnie, tylko kwestia jest się dogadać. Może o tym porozmawiamy w następnej audycji jeszcze trochę, gdy znajdę osobę odpowiednią do przekazania tej wiedzy na temat targowania się. Może zaproszę kogoś z tego ale to jest właśnie kwestia, czy będą chętni. Bo raczej wiecie, my jeździmy po nich, oni jeżdżą po nas. To jest taka powiedzmy bratersko-radiowa miłość, ale no, no właśnie. Po to są braterskie radia, żeby sobie razem doserywać. Ej, wej! Jeżeli udałoby się wam zdobyć trochę mąki, taki kącik kulinarny teraz jeszcze wprowadzę. Trochę mąki, jakiś proszek do pieczenia, to no można znaleźć jeszcze w starych sklepach opuszczonych. Nie zawsze to jest wszystko wyszabrowane, cztery dupy i to można znaleźć czasami takie rzeczy. Proszek do pieczenia, mąkę i wodę. I no, wiecie, przydałaby się czysta woda Mówiłem dawniej jak zrobić filtr do wody Więc wykorzystajcie to i go zróbcie I jeżeli to wszystko ładnie wymieszacie To będziecie mogli zrobić sobie coś Co się nazywa podpłomyki I to są takie bardzo smaczne ciastka to się takie danie, które możecie sobie zjeść na śniadanie Na przykład posypać jakimś solą, pieprzem to tam znajdziecie I zjeść To jest takie proste danie, które robicie w ten sposób, że właśnie wszystko mieszacie, mieszacie, mieszacie, mieszacie i gdy będziecie mieli konsystencję takiej w miarę w miarę jakiej galaretki takiego, poczujecie, że jest takie fajne, nie lepi się tak bardzo do rąk to wtedy robicie kulki skręc skręcajcie takie kulki z tego ciasta i wrzucacie do ognia, i wrzucacie do ognia i wrzucacie do ognia i jepnastos, i stos, i, I gdy już wszystko się zobaczycie, że jest takie w miarę fajne, wiecie. to żeby się nie spaliło, bo jak się spali, to będzie idealny lek na biegunkę. Też, cenna rada, możecie sobie zachować kilka takich zwęglonych podpłomyków i macie tak zwany węgiel na srakę. Też opcja, prawda? Zawsze trzeba sobie jakoś radzić. Ja zawsze mam dwa spalone podpłomyki przy sobie w specjalnym woreczku ze swoim Everyday Carry. O właśnie, Everyday Carry. To jest, o tym też porozmawiamy. To jest taka, to jest właśnie w prastarym języku. Taki... jakby to ładnie powiedzieć? No w prostarym języku Amerglańskim czy jakoś takim yy, Taka Cała... Fa, nie, nie wiem jak to nazwać Jest to taki pewien zbiór przedmiotów Który zawsze się przy sobie yy, I chodzi o to, że A zresztą za chwilę o tym powiem Jeszcze chwilę o po, podpłomykach po Strasznie dzisiaj skakam z tematu na temat No i podpłomyki sobie bierzecie Pieczecie na ognisku i gdy są już gotowe, to je zjadacie. Zawsze możecie sobie zostawić na jakimś... na jakimś. jakąś czarną godzinę, gdy wam właśnie będzie brakowało i skonsumić wtedy. No jak mówiłem, to jak będziecie mieli przypalone, to możecie zostawić i mieć jako lek na srakę. Na ból dupy nie pomoże, ale na srakę jak, jak ulał. No i teraz okej, okay, ale skacz jasna cholera. Zafunduję sobie teraz chwilę przerwy, a za chwilę dalszy ciąg audycji Także posłuchajcie sobie piosenki i zaraz wracamy No, no to witam po przerwie i jak zwykle John Barry opowie wam o kolejnych ważnych rzeczach jak przed przerwą mówiłem, Everyday Carry, tak, jest to słowo pochodzenia anglo jakiegoś tam, taki, taki język prehistoryczny, przedwojenny, czy jakby to nazwiecie. I w tym języku Everyday Carry oznacza takie przedmioty, które przynosicie zawsze przy sobie, dzięki którym jesteście przygotowani na wielką wojnę, na atak bandytów, czy nawet na to, żeby sobie zapulować na coś. I te przedmioty mają ułatwić wam przetrwanie w każdych warunkach I czy może być takie, takie przedmioty? Jakie to przedmioty mogą być? No, taka prosta lista to przede wszystkim będzie nóż, jakaś rozpałka, yy, do tego trochę jedzenia, trochę wody, kompas i mapa by cię przydała, zapas leków Mam na myśli różne dziwne rzeczy Które są potrzebne Jeżeli ktoś jest chory na przykład na gruźlicę To będą potrzebne jego leki Które będą zwalczać tę gruźlicę Jeżeli ktoś ma na przykład alergię To będą potrzebne jakieś leki na alergię Jeżeli ktoś ma chore nery, no cóż, to przydałoby się też coś, co będzie na to działało, prawda? I dlatego każdy powinien też przy sobie mieć leki na swoje choróbska, bo wiadomo teraz ciężko z tym, że jeżeli ktoś już żyje, to zazwyczaj jednak jest chory. No a jeżeli ktoś się chory, to jednak wypadałoby, żeby leki zażywał. I właśnie do takich leków możemy też zaliczyć rzeczy, które będą używane w Czyli tak jak mówiłem wcześniej, mamy te podpłomyki, które są trochę przypalone, trochę zwęglone. No i macie już taki powiedzmy lekki lek na sarakę. No mówię, przyda się takie rzeczy. Kolejną ważną rzeczą, jak już mówiłem wcześniej, nóż. Yy, nóż jest to urządzenie mające rączkę, za którą je trzymamy oraz ostrze. Jakby ktoś nie wiedział, prawda? wypadłoby powiedzieć, co to jest nóż. Bo może ktoś inaczej to nazywa. No. Ale ogólnie jakieś ostrze. I to ostrze ma nam pomóc na przykład oskurować zwierzynę, gdy ją upolujemy, albo po prostu przygotować jakieś proste przedmioty, aby, nie wiem, na przykład łyżkę wystrugać, albo jakiś widelec, wiecie, coś, co ma nam umożliwić łatwiejsze egzystowanie. Gdzieś, gdzie tam jesteśmy no, Nawet nóż możemy użyć do prostych czynności Takich jak zabicie kogoś Prosta czynność, która może się nam przytrafić Przed wojną podobno była taka paranoja, że Noszenie noża przy sobie było zakazane Dlaczego? Ponieważ każdy był potencjalnym zabójcą Traumatyczne, prawda? Wszyscy wiemy przecież, że noże i każda broń sama strzela I każdy nóż sam zabija Każdy nóż sam lata, lewituje i sam się wbija pod żebra Trzeba uważać, uważać na nisko lewitujące noży, żeby się na nie przypadkiem nie nabić Zastanowić się trzeba też, bo jak u cholera oni to zakazywali przed wojną No właśnie, jak widać, niektórzy chcieli mieć trochę nadmiar władzy nad innymi I sprawowanie takiej władzy byłoby dla nich trochę niekorzystne Zwłaszcza gdy robili coś na przekór, w cudzysłowie, ludowi no i mogli czuć się zagrożeni, że każdy miał przy sobie nóż To tak samo jakby powiedzieć, że każdy mężczyzna jest gwałciciel Bo ma fujarę, prawda? Śmieszne No ale cóż, to było dawniej No i to co mamy teraz widać do dlaczego znaczy, to prowadziła polityka tych, tych wielkich, starych, zamożnych Tych, którzy stanowili prawo Co możemy poradzić na to? Teraz jakoś stajem na nogi Niby jest jakieś tam zagrożenie ze strony bandytów No jednak warto mieć czym się obronić, prawda? Ale sądzę, że przed wojną też byli bandyci, także cholerawie. Bo no z drugiej strony, gdyby bandytów nie było, to dlaczego doszło do końca świata? Do tej wojny atomowej, którą mieliśmy. No cóż, można powiedzieć, no bo surowce się skończyły, bo coś tam. No dobra, skończyły się, no ale gdyby nie było bandytów, no to chyba nie byłoby jakichś wojen, prawda? No, to też jest bandytyzm, trzeba się zastanowić, więc dlaczego? Ej, minę na dłuższą audycję... O tym też może porozmawiamy z czasem, gdy załatwię osobę, która będzie mogła opowiedzieć o historii świata przed wojną, coś, co, dlaczego to wszystko się wydarzyło, bo wiecie, każdy z nas ma jakąś tam wersję, Kto, komuś tam ktoś opowiadał, że co się działo i tak dalej, ale tak naprawdę... Nikt do końca nie wie. A na przykład niektóre krypty mają całą bazę danych na temat tego, co się działo krok po kroku. A że znam kilka osób, które mają pochodzenie z krypty i właśnie one mi mówiły o tych komputerach, które mają tą informację w sobie zapisaną, to zaproszę takiego gościa. Może i uda się z nim porozmawiać na temat tego, co się działo przed wojną. Jeżeli by się wam spodobała taka... Taki pomysł, żeby zaprosić takiego gościa, to po prostu dajcie znać Wiecie, dzwońcie do radia, powiedzcie No słuchaj, Jan, jest taka sprawa Super by była, gdybyś zaprosił takich gości No to spoko Może ktoś z was ma jakąś wiedzę, więc Jak najbardziej jestem chętny do współpracy Dlatego działajmy razem tak, Taką le lekko wzięliśmy Lekkie odsunięcie od tematu Także kontynuujmy o naszym zbiorze przedmiotów Potrzebnym do przeżycia Mówiłem o nożach, mówiłem o lekach żywność. Możemy wziąć wszystko, co mamy w sobie, albo możemy nosić jakieś podzespoły, jakieś rzeczy, z których możemy zrobić. Na przykład te podpumyki, o których mówiłem wcześniej, albo nawet możemy nosić suche żarcie, które możemy na przykład rozmoczyć w wodzie i później to zjeść. Chociaż są też różne inne suchary, które możemy sobie upiec po prostu trzymać przy sobie. Do wyboru, do koloru, co kto lubi, niech ten nosi. Przydatne są też również różne przyprawy Dzięki którym możemy sobie usprawnić życie I w razie czego, gdy upolujemy zwierzynę Trochę soli, żeby to mięso wziąć W cudzysłowie zakonserwować No i co? Rozpałka Albo coś do rozpalania No cóż, niektórzy mają zapalniczki Drudzy mają jakieś no, patyki z siarką Też dobry sposób Zapałki chyba to się nazywało, bodajże tak A trzeci jeszcze mają przy sobie Coś, co się nazywa soczewka rozpalająca Ciekawy motyw, który wykorzystujemy po prostu w taki sposób, że skupiamy promienie słoneczne, czyli po prostu na co soczewkę pada światełko ze słoneczka i rozpalamy na przykład słomę albo suchą trawę. Bardzo przydatny sposób, który oszczędza nam czas Dzięki temu nie musimy wydawać pieniędzy Ani martwić się o to, czy mamy przy sobie jakąś zapałkę Czy nasza zapalniczka cipo jest pełna coczewka czasami taka uratuje życie Są to rzeczy, które można gdzieś kupić Są handlarze, którzy handlują takimi rzeczami Także no, wystarczy popytać Kolejną ciekawą rzeczą, którą możecie mieć przy sobie Jest na przykład broń palna to jest bardzo przydatna rzecz, ponieważ w każdej chwili można wypaść na was kilku bandytów i w tej chwili wyciągacie swój kochany rewolwer i odstrzeliwujecie jednemu, drugiemu i trzeciemu głowę. No chyba, że będą na was wyskakiwały psy. Na psy z dobrym sposobem jakaś pałka, żeby ogłuszyć. No, bo trochę szkoda, chyba, że ten pies jest naprawdę jakiś... Chociaż nie, lepiej go od razu ostrzelić, bo jeżeli byłby chory na wściekliznę lub jakąś inną inne dziwne choróbsko, to lepiej nie ryzykować zakażeniem. Ja sobie tylko pomyślę na ten temat, jak się... jakie leki się przyjmuje na tą wsiekliznę. Niech Was by nie chciał, żeby igła była wbijana w Wasz w brzuch. Na samym myśl to boli. No... I dobrym sposobem, żeby mieć jeszcze zagwarantowane dobre egzystowanie w naszej sytuacji postapokaliptycznej, Jest noszenie przy sobie rzeczy nazwanych multitulem. Jest to taki zbiór obcąg, nożów, różnych dziwnych rzeczy O których wiedzą głównie technicy I technicy to używają na przykład do naprawy broni, do, do czyszczenia, do rozkręcania innych mechanizmów i jest to właśnie bardzo przydatne, ponieważ tam często znajdują się różne dodatki, które pozwalają wam przeżyć. Tak jak na przykład małe nożyki, które możecie na przykład wyciągnąć i w razie czego sobie związać do kawałka patyka i macie włócznie do rzucania. Ale to wiecie, musicie sami pokombinować, nikt za was nie będzie myślał co zrobić, prawda? Ja w tej audycji mogę wam dać jakiś pomysł, co możecie sobie zrobić. Takim dobrym pomysłem, jeżeli nie macie noża albo was nie stać, a zdobyli się kawałek blachy, będzie zrobienie takiego noża z, tej, z tego czegoś. Będziecie potrzebowali kawałka kamienia. Jeżeli ta blacha byłaby zardzewiała, przydałby się coś, z czym wyczyścicie to, jakaś szczotka druciana, czy coś w tym stylu. Wiecie, pozbywacie się rdzy. Chociaż z drugiej strony rdza na ostrzu może pomóc skrytobójcom. Gdy będziecie wbijać takie ostrze może bardzo łatwo dojść do zakażenia. Także nawet nie będziecie potrzebować ubijać rad skorpionów lub innych yy, kreatur, które mają w sobie dużo trucizny, żeby przeciwnika zatruć. No ale, no właśnie. Możecie sami pokombinować, pomyśleć, w jaki sposób co połączyć, żeby dobrze działało. No i gdy będziecie mieć kawał takiej blachy, wyczyszczony, czy tam nie, to musicie po prostu kawałki pozaginać niektóre, tak? W miejscu, gdzie macie rączkę, gdzie będziecie chcieli, żeby trzymać to, to wypadałoby tą blachę trochę zgiąć, żebyście mieli wygodnie trzymać. Ewentualnie obwiązać w tym miejscu szmatami i sznurem, aby no, wygodnie się trzymało w ręce. Niektórzy potrafią też, właśnie za pomocą noża albo multitula, wyskrobać drewnianą rączkę od takiego noża, tam umieścić ten kawał blechy i jakoś to ładnie wyczyścić, właśnie kamieniami, tak zaostrzyć, dzięki czemu macie tanim sposobem dobrą kosę, żeby komuś wbić między z żebra w razie jakby was denerwował. Nie Namawiam do przymocy, to jest głównie przeciwko bandytom, którzy z chcą was zaskoczyć, ale wy jesteście przygotowani i macie przy boku swój kochany nóż i go. No i koleś już na przykład po ręce, jak dostanie nożem, to już nie będzie na was skakał. Pamiętajcie też, żeby nie być zbyt agresywnym po pijaku, bo wiecie, żebyście nie trafili na tą tablicę ogłoszeń, na które nade mną, prawda? Oczywiście są tam informacje o tym, że ktoś jest złodziejem i jest poszukiwany, ale warto też czasami się zastanowić, czy opłaca się przeciwko komuś wyskakiwać z nożem, bo wiecie... Trafić na taką tablicę na liście gończym nie jest zbyt miło, zwłaszcza jak będą za wami biegać łowcy głów, którzy lubią zabijać takich właśnie panów, którzy zbyt chętnie wyskoczyli na kogoś innego z nożem. Wiadomo, prawo samo się będzie stanowiło, jak tylko będzie zapłata. Najemnicy bardzo chętnie są takimi wykonawcami prawa, gdy ktoś komuś za skórę wpadnie, prawda? No, chodzi też o to, że czasami jakieś ciemne grupy wykorzystują najemników i skrytobójców, aby pozbywać się niewygodnych osób. No, ale jak wiecie, niewygodne osoby często wiedzą za dużo. A jak wiesz za dużo, to krótko żyjesz. Tak jest, już prawo sprzed milionów lat. Jak dużo wiesz, to krótko żyjesz. Także też nie starajcie się wszędzie wtykać nos w nie swoje sprawy, no bo po co? Tylko sobie możecie zaszkodzić, a to komu? Jak zaszkodzicie sobie, to już... No... Ciężko będzie z wami przecież nikt nie chce żebyście umierali na nie wiem Zbłąkane kule czy na miny pod nogami No nikt by tego nie chciał, zwłaszcza wy No i do takiego jeszcze zestawu Everyday Carry przydałoby się coś Co nie wiem, bo może wam na przykład w upalne dni Kapelusz jakiś, wiadomo słoneczko zabija równie mocno co kule, Jeżeli jesteście nieochronieni Dlatego wiadomo kapelusz też się przyda do tego mogą być okulary przeciwsłoneczne, w razie czego... Jakaś chustka zestaw bandaży. Wszystko, co będzie Wam potrzebne do przeżycia i dobrego egzystowania, to właśnie z Everyday Carry. Ja w swoim zestawie mam yy, PDA. To jest taki mały komputerek, na który, w którym mam wbudowaną mapę jeszcze sprzed wojny. No, sukcesywnie moi technicy udos udoskonalają to, żeby, wiecie, przerysować tu mapę, którą mamy teraz i żeby to lepiej wykorzystywać. Do tego jeszcze mam, mam swój ulubiony nóż. 30-centymetrowe ostrze. Z jednej strony jest normalne ostrze, z drugiej mam takie ząbki, które służą mi na przykład do jaka gałęzi. Taka piłka swoista. Do tego noszę w sobie zawsze swojego ukochanego Glocka. No, na plecach AK-47. Wiadomo, to super broń od naszych starych, dobrych braci, Rosjanów. Ale trzeba pamiętać, że też trzeba dbać. To, to jest właśnie o to chodzi, że trzeba bywać o broń. Mam przy sobie jeszcze niezawodne DW50. Taki spray do czyszczenia broni. I nie tylko do smarowania. Bardzo przydatna rzecz. Dzięki temu broń nie będzie rozwiała i nie będzie się psuła. A przecież o to chodzi. Do tego jeszcze mam zapas leków różnych, bandaże, kilka sztuk z simpaków. No i tam jedzenie, różne różne rzeczy. No i takie jeszcze kieszonkowe rzeczy, takie jak trochę amunicji. Posiadam soczewkę skupiającą światło, bodajże to się nazywała soczewka frenela. Nie jestem w tej chwili pewien. To jest takie jakby powiedzieć coś wielkości takiej karty małej. I wygląda to trochę jakby miała Takie okręgi na sobie narysowane Ciekawa sprawa, naprawdę dosłownie kilka sekund Potrafi rozpalić ognisko Czego chcieć więcej Do tego na, za, moja zapalniczka Cipo i jeszcze Zestaw takich małych narzędzi Coś, podob coś wielkości tej soczewki frenela. Też taka karta, tylko że metalowa. Z jednej strony ma ząbki, którym, którym możemy właśnie przeciąć też drzewo. Z drugiej strony ma kawałek noża. Na niej jest sporo różnych dziur, które służą do odkręcania śrub. Taki swoisty swój, swój zestaw kluczy. No i klucze imbusowe, które też się przydają. Do tego jeszcze mam taki mały multitool. Tam śrubokręt jest, jakiś nożyk. Taki scyzoryk bardziej zaawansowany. No i w sumie tyle, no, mój kapelusz oczywiście i chustka, którą mam zawiązaną na ramieniu. Przydają się czasami, gdy coś gdy gdzieś się skaleczy, to można sobie zacisnąć. Nie mówię wszystkiego, bo jeszcze ktoś mi będzie chciał podchachmęcić niektóre rzeczy, ale lepiej zostawić kilka rzeczy na czarną godzinę, w razie gdyby ktoś by mnie nawet zaatakował i z znienacka by mnie wziął, chciał dziebląć, bo ja mogę go wtedy wziąć, zaskoczyć. No. Dlatego też nie chwalcie się wszystkim co macie, bo to też może być przeciwko wam wykorzystane. Tak to trochę dzisiaj chaotycznie prowadziłem, ale mam nadzieję, że wyciągniecie z tego jakieś wnioski, coś dobrego stąd też wyciągniecie i będziecie mogli wykorzystać tą wiedzę, z którą już zdobyliście w dzisiejszej audycji do lepszego egzystowania. Albo nawet nieegzystowania do lepszego przeżycia i do rozbudowywania naszej jakże dobrej, no prawie dobrej rzeczywistości postapokaliptycznej, aby już nie nazywać tego postapokalipso tylko nowym, lepszym światem, czy jeżeli, jak tam będziecie chcieli to nazwać. No bo wiadomo, jeżeli mamy teraz postapokalipsę, to znaczy, że nie jest za dobrze, a wypadałoby jakiegoś, jakieś większe kroki zrobić, aby to na wszystko naprawić i wszystkim żyło się lepiej. Ale trzeba się zastanowić, co trzeba zrobić. No i teraz pytanie do Was tak na koniec. I postarajcie mi się odpowiedzieć. Czy zadzwonicie w następnej audycji, czy nawet zostawicie jakieś informacje na kartkach, czy tam przyślecie mi jakąś pocztówkę, może nawet, wiecie, możecie korzystać z usług kurierów. Kurierzy są super kolesiami. Naprawdę potrafią ukryć wszędzie rzeczy w swoich pojazdach, że nawet podczas ataku bandytów, gdy zostaną jakoś tam związani ich samochód czy ich pojazd zostanie okradziony, to te przedmioty nie znikną, bo oni naprawdę potrafią wszędzie to tak poukrywać, że uu, sam bym nie wiedział gdzie. No i teraz właśnie pytanie. Co należałoby zrobić, aby ta nasza rzeczywistość była lepsza? Odpowiedzi postarajcie się mi jakoś tam dostarczyć. No ja wam życzę dobrego dnia i udanych polowań. Bywajcie zdrowi!